Mamy słowo Boże z listu do kolosa, List do kolosan, pierwszy rozdział od 12 wiersza do końca rozdziału.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 a ja osobiście nie wiem, o czym śpiewam. Może jest to ten tekst, który przypuszczam z niemieckiego. W przepięknym Tag dla nas dniu, tak? Dziękuję. Ale ja möchte <trych> nicht In bo po prostu nie chcę rozmawiać, albo mówić o jakimś temacie, słowa, bożego, nie wiedząc, czy to akurat e, pasuje do tego, co śpiewaliśmy. Się. Der nie wiedząc jakie są potrzeby wierzących w danym mie miejscu? Ein Kiedyś miałem okazję prowadzić taki obóz dziecięcy. Uh, On <coughs> I po tym obozie byliśmy w zgromadzeniu wierzących. I pewien brat mówił na temat właśnie tego urywku. I co najmniej połowa e, obecnych osób było nie starsze niż 12 lat. I myślę, że Bóg dał nam jako braciom też pewne zrozumienie, żeby... Mówić odpowiednio, albo głosić coś odpowiednie do wieku. Bo w Koryntian czytamy na przykład, że mamy śpiewać z duchem, ale mamy śpiewać też z rozumem. I tak samo ze Słowem Bożym, obo obyśmy je tak używali, żeby każdy... ...je zrozumiał. Ja Jeśli ja bym na przykład, załóżmy, mówił teraz tylko w języku niemieckim, niektórzy z was by mnie zrozumieli? Hmm. Może po hiszpańsku? To chyba już nikt by nie zrozumiał. <głos> A po chińsku to już chyba żaden. lehrt mich die Liebe ale List do Koryntian uczy nas, że miłość szuka zawsze dobro drugiego, drugiego, drugiego Aby wszyscy byli zbudowani. A zbudowanie oznacza ku pocieszeniu, napomnieniu Was? i pokrzepieniu. Nun mit Wie ist das hier mit den jetzt? Więc jak się ma sprawa z tymi Kolosanami? co, jaki temat mamy przed sobą. Będę się starał mówić tak, żeby też i dzieci pojęli mnie, zrozumieli mnie. Ale chciałbym głosić słowo owszem też tak, żeby i starsi mogli coś wziąć ze sobą. Sądz Bo później oni pomyślą, że robimy jakąś szkółkę niedzielną dla dzieci. A to nie chcemy. To jest hat für alle Altersklassen etwas. Krótko mówiąc, słowo Boże zawsze ma coś dla wszelkich grup wiekowych. A murekajś dla bogatych i biednych. Gebildet oder ungebildet dla wykształconych i niewykształconych. wykształconych. Und das macht die Einzigartigkeit dieses Buches aus. Dlatego to słowo jest takie jednorazowe. Dlatego wciąż na nowo mogę tylko Wam radzić. Czytaj Biblię. Jak dotarło Słowo Boże do Kolosa? Do kolosa. Pisarz jest Paweł. On był apostołem. W drugim rozdziale, w pierwszym wierszu pisze... Denn Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o Was, o tych, którzy są w Laodicei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele. Więc on mówi o wierzących z Laodicei. Później powtarza te słowa. Później powtarza te słowa. I mówi im, aby i oni w Kolosse czytali list, który był napisany do Laodicei. gerne so Butterfarten ganz billig. Bitte? gerne kriegst so ein Prospekt, dann so für 0 50 Euro du fliegen. eine Woche. Ja bardzo chętnie e, robię, albo lubię e, brać udział w takich organizowanych podróżach las minitowych za, za, za, za grosze można powiedzieć. na verkaufen. wtedy jadąc tam, ci ludzie nagle chcą ci wkręcać jakieś dywaniki, jakieś, jakąś biżuterię. A mnie to w ogóle nie interesuje. Ale jeśli ktoś mi proponuje taką podróż wtedy do Turcji, to wtedy interesuje mnie podróż tam pod kątem właśnie co działo się za czasów Józefa. Mm -hmm. Bo właśnie na terenie dzisiejszej Turcji była kiedyś Kolosa, była Laodycea. Albo. Herapolis, W czwartym rozdziale. Ja byłem w tej Turcji i tylko przejeżdżałem obok kolosa. Tam już dzisiaj nic nie widać z tego miasta. Ale Hierapolis, na przykład, do dziś jest bardzo pięknym i takim starożytnym miastem. in Laodicea, <coughs> I nawet w Laodicei dzisiaj. No, ruiny. Już dzisiaj są tylko ruiny. Oben bei den das waren die die waren. Ja, byłem tam w tym miejscu. To były pierwsze wykopaliska w tym mieście. po 15 latach jedna lat temu tukę na lewo z rüber 6 km luftlinie wtedy na lewo gdzieś 6 km dalej tam był hirapolis hinter bison fuß des berges so 5 km 20 km mną gdzieś na, przy stopie góry gdzieś 15 km dalej kolosy tam e, leżało kolosa obbi kontra swa gotest jak swa ofte do tar wofte nie sta Heute gibt's das übrigens nicht mehr. Dzisiaj tego już nie, nie ma. Dzisiaj jest to rejon, duchowo patrząc zupełnie za mały. Du wachst auf morgens um fünf vor O 5 w, tym, w tej Turcji dzisiaj budzisz się na przykład. Allo, allo, allo, allo, allo, allo. I co słychać, to są e, wołające e, wołających kapłanów. E, muzułmańskich. Mit diesem Ruf sind Millionen von Menschen in den tym właśnie tymi e, krzykami wielu ludzi, wielu ludzi zostało odesłanych w śmierć i zatracenie. Paulus był w Efezie. Możesz o tym przeczytać w dziejach Apostolskich 19 rozdział. W 1. Krym 16. Krym jest o tym, że on mniej 2 jahre w Efezie w pierwszym Koryntian 16 możesz przeczytać, że co najmniej dwa lata przebywał w Efezie. I że Pan otworzył szerokie i bardzo skuteczne drzwi działania Ewangelii. I za 79 euro konnte ich I za niecałe 79 euro mogłem też przejechać się do Efezu. Ale niestety nie znalazłem już szkołę Tyranose. Tyranose. Tyranose. Ale bardzo, ale znalazłem coś, co nas będzie ciekawiło w związku z tym dzisiejszym urywkiem. Eine ruinę alten Mianowicie ruinę starego, starej sali zgromadzenia. W man in 433 ja ungefähr uh, erklärt hat in einem Konzil, dass, uh, um, gdzie to było miasto, Dziękuję. gdzie gdzieś w roku 400 naszej ery na Soborze Pewnym postanowiono, że Maria była Matką Bożą, Gotys. Tak że Maria urodziła Boga. Bo Maria jest matką Jezusa. Jezus jest Bogiem. Więc oznacza to, że Maria jest matką Boską. Ale Biblia nigdzie, na żadnym miejscu to nie mówi. Ale to są właśnie takie logiczne wnioski, które człowiek nieraz się no tworzy um, biblijsche zusammenhänge irgendwo zu erklären, aby po swojemu wyjaśniać konteksty i e, zrozumienia w bibliinie on daje efesos auch eine gottesmutter gab a ponieważ efesje była też taka taka matka boska die diana de efesa ja na bogini diana efezów limasifa erdet wurde dra bardzo bardzo bardzo e, e, czczo no waren menschen die auch irgendwie glaubten to byli ludzie właśnie tam tacy, którzy uwierzyli. Paulus I kilkaset lat po Pawle po prostu mieli taki pomysł. My mówiący, my też przecież mamy Matkę Boską taką swoją. Maria. I widzimy po tym, że przez nasze nieraz ludzkie wymysły tworzą się nie, niesamowite po prostu błędy Więc Paweł był w Efezie. Tam widocznie był pewien człowiek. ernannt so wie rozdział tak jak nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa. może Epafras też był w Efezie, ale nie wiemy o tym Miał może trochę wolnego czasu po, po zakupach, które akurat zrobił. Vorbei. E, minął pewną szkołę idąc po da tym sind, mieście. Da sind Leute drin, die singen. I usłyszał ludzi, którzy śpiewali, w tej, siedzący w tej szkole. Manu, muss gucken, was da los ist. Pomyślał sobie, muszę wejść zobaczyć, co się tam dzieje. Die Leute sehen alle immer i to, co widzi, to zauważa, że ci ludzie są tacy radośni. I wtedy opowiedział o kimś, który jest żywym Bogiem. die vielen Usłyszał o takim, bo on znał tych wszystkich Bożków Efezów. Na każdą sytuację stworzono innego Bożka. Ale tu usłyszał o Bogu, który który nie jest tam gdzieś daleko, <grym i wstydźliwanie> ale przybliżył się bardzo blisko. Który wszedł w nasze osobiste okoliczności. Tym, który stał się człowiekiem. Tym, aby umrzeć dla ludzi. Jeśli temu Bogu wyznaje się swoje grzechy i winy, to On takim ludziom daje życie wieczne. Tacy ludzie już nie pójdą na potępienie, na sąd. Leben Ale przeszli z życia z śmierci do żywota Pafras to oczywiście nie czytamy w Biblii o tym nie czytamy w Biblii. nach Hause. on po tym co usłyszał wrócił do domu geglaubt? uwierzył w to a co to opowiedział swojej rodzinie A rodzina jest zachwycona też nie słyszała o czymś takim chyba das mehrfach erlebt in meinem leben Często tego, to właśnie doświadczyłem, że ludzie powiedzieli do mnie, że to, co Ty mówisz, jeszcze nigdy nie słyszeliśmy. Bo we wszelkiej religii uczą nas, że musisz coś uczynić, aby dojść do Boga. Ale nigdy nie otrzymujesz pokoju ist. Bo nigdy nie wiesz, czy to, co uczyniłeś, wystarczy. Ale jeśli Bóg jest rzeczywiście Bogiem, i on dokonuje się pewnego dzieła, to to dzieło musi być doskonałe i zupełne. A Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie. I umarł za nas. I cała rodzina słysząc to, zachwyciła się. Teraz wyobraźcie sobie, że on miał um, krewnych w Laodicei i musiał jechać tam na zakupy. Wtedy Słowo Boże do, do, dociera do Laodycei. Albo znajomych w Hierapolisie. I nagle Słowo Boże dociera przez nas do Hierapolisu. I tak Słowo Boże biegnie. I Paulus mówi, nie a Paweł powiedział: Nie widziałem was, ale widzimy, że bojował w sercu swoim za nimi. Jeśli byś przeczytał Rzymian 16 rozdział, to można odnieść takie wrażenie, że, panie, że Paweł tylko się modlił. Bo on y, poznał ich też w inny sposób. Er war in, in Gefängnis. Najpierw był w Rzymie, w, w więzieniu. Da I tam napisał list. Offensichtlich też i tam w więzieniu napisał list do Efezjan. Der the, herrlichsten Segnungen uns vorstellt, die wir haben. Który przedstawia nam najwznioślejsze błogosławieństwa i pozycje, którą mamy w Chrystusie. In Mianowicie naszą pozycję w, w miejscach nie Stellung I nasza pozycja teraz jest z nim zjednoczona w niebie. To o tym mówili z Efezjan. I teraz czytając to rozmyślamy o tych błogosławieństwach, jesteśmy zachwyceni. W przypadku Kolosan było inaczej. Wir in Rom und in Rom nie. Paweł był w Rzymie i tam spotkał się z niewolnikiem pewnym, który uciekł od Pana swego. I ten niewolnik wtedy był widocznie niepożyteczny dla swojego Pana. I ten niewolnik jest Onezym. A jego imię oznacza użyteczny. Warto by było offensively Widocznie ten Onezym jakoś dotarł do tych wierzących tam. Abgehauen. Albo był u tych wierzących i wtedy, będąc niewolnikiem, uciekł. Nach, nach, uh... oh? I O? was hören. I ten Onezym uciekł do Rzymu i myślał, że tam w tym Rzymie to już zapomniane, już nigdy nie usłyszę nic o mojej przeszłości. I Gott führt das so, że der in Rom in Kontakt kommt mit dem Evangelium. Ale Bóg tak poprowadził Jego drogę, że właśnie Onezym w Rzymie zetknął się z Ewangelią. I Ewangelia o łasce Bożej zmienia całkowicie Jego życie. I jako nowonarodzony człowiek wraca znowu do domu. Zu den gläubigen, den do wierzących w Kolosa. Myślę, że to był jedyny spotk. Myślę osobiście, że to było tylko jedno miejsce. Von nicht zwei Orte, die man im Angesicht betrachtung lesen kann. A nie dwa miejsca, jak niektóre rozważania to piszą. So groß war Kolosänech. Bo Kolosan nie był taki duży. Von den Vorstellungen in den Kolosaprief von derselben Person. Gibt mir Anlass dazu, dass es gleich Orte. I to co czytamy ogólnie daje mi takie wrażenie, że to jest że to było jedno miejsce. Warum schreibt Dlatego on teraz pisał ten list. Ich habe bei mir mal drüber geschrieben, was eigentlich große Thema ist. Ja sobie napisałem tutaj w mojej Biblii, jaki ja uważam jest temat tego listu. 27 am ende. Mianowicie temat, tematem jest pierwszy rozdział, 27 wiersz. Chrystus in euch. Chrystus was, ostatnie zdanie. Die Hoffnung Nadzieja chwały. Wow. Bei Efezebrief hört sich das noch ein bisschen anders an. do Efezjan brzmi temat inaczej. Wir in Christus. My w Chrystusie. Here, Christus in euch. ale tutaj Chrystus w nas. Ale głównym powodem, dlaczego napisał ten list, było pewne zagrożenie I dla Kolosa. Drugi rozdział, dziewiętnasty wiersz. Das Haupt. Że nie trzymali się głowy. Co się dzieje? Ludzie przychodzą do tego, że co może nieraz się wydarzyć? Ludzie nawracają się, uwierzą w Jezusa Chrystusa erleben, einmal, sind durch blut i nagle doświadczają, że my wszyscy tu złączeni jesteśmy wykupieni tą samą krwią. <coughs> Częściowo się nie znamy osobiście, ale doświadczyliśmy to samo. Jesus starb Mianowicie to, że Pan Jezus umarł za nas. My my On wybaczył mi moje winy, moje grzechy. Przez to otrzymaliśmy nowe życie. Staliśmy się braćmi i siostrami w Chrystusie. To tak poza tym są błogosławieństwa niebiańskie. I staliśmy się członkami e, e, jedni drugich. Tak naprawdę Paweł to nie powiedział. Ale Duch Boży to powiedział. I ci członkowie tworzą jedno ciało a głową tego ciała duchowego jest Chrystus. Jest właśnie Chrystus. körperlichen Leib, tak jak w ciele biologicznym, da oben aus z góry tej, Ja sagt zum jetzt: Wychodzi wszelki rozkaz, który mówi, na przykład, że zrób tak. Funkcjonuje. Działa. Zrób tak. Funkcjonuje. Też działa. Mama, mal, mund, Otwórz usta. Funkcjonuje. Działa. Wszelkie rozkazy I pochodzą z głowy. I ta głowa jakby to podtrzymuje przy życiu. O, oh nie, keine Kirsche. Bez Niego, tej głowy też naszej Pana Jezusa, nie ma zgromadzenia. Jakie proste byłoby to dla nas, jeśli byśmy wszyscy to wykonywali. I teraz... Nastał pewien problem wśród wierzących. Taką leute, die sagen... mm. Pojawili się wierzący, którzy mówią nagle, albo ludzie, którzy mówili. Ludwik i Zbyszek, die sagen so, ale. Ja Kann ich nicht, keine Sorge. Nagle przychodzą tacy ludzie i mówią: Ludwiku, Zbyszku, słuchajcie, ja też mówię po grecku. Ja otrzymałem większe poznanie, wyższe poznanie. Skąd Leute dort in To Gegend waren damals noch ludzie tamtego regionu byli pod wielkimi wpływami filozofii greckiej. nicht Dlatego w drugim rozdziale w 8 wierszu ostrzega ich mówiąc, uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść. Przez filozofię i próżne oszustwa. To byli tak zwani gnostycy. To się, to się wywodzi z pewnego greckiego słowa. I ta grupa ludzi miała, albo prosiła sobie prawa pewnego szczególnego poznania. to jest einfach. So I ja też już słyszałem takich ludzi, którzy do mnie mówili, słuchaj, ta, das to jest no, no, Leute. ta nowina o Ewangelii, że ktoś umarł, musisz go przynieść, to jest za proste. Das keine hohe nötig. Yem, nie, ale tutaj niepotrzebna jest wielka inteligencja. Bo Bóg mówi, że w cudzysłowie głupota Bo Boża jest większa niż... Yy, hmm. Największa inteligencja ludzka. Wir Bo jeśli chodzi o zbawienie nasze, wieczne, nic na nic nie zasłużyliśmy sobie. Seine I to jest właśnie łaską Bożą, że co do zbawienia naszego, opieramy się całkowicie na słowie Bożym. Wir keine und von nie potrzebujemy filozofii lub. E, takich przekazów tradycyjnych, ludzkich. I widzimy, jak Paweł właśnie za pomocą tego listu dotyka wszystkich tych problemów. Kiedy on później mówił o, pisał o Poznaniu. Jedenasty wiersz, pierwszy rozdział. Umocnieni wszelką mocą Albo koniec X wieku, owoc i wzrastając w poznawaniu Boga. And, uh, in 1, jeszcze jedno miejsce o poznaniu mówi w pierwszym rozdziale. We'll word, I właśnie w tym miejscu użyte jest w greckim języku słowo, które można też przetłumaczyć jako. Pełne Poznanie, zupełne Poznanie. Jeśli tak wam zależy na takim zupełnym Poznaniu, wysokim, to jest tylko jedno takie Poznanie, jest to Poznanie Boże. Und der gesamte Brief ist eigentlich sehr bewegend, weil er dankt dem Gott und Vater alle Zeit. Cały ten list jest poruszający bardzo, bo on dziękuje Bogu Ojcu nieustannie er bo, bo usłyszał o wierze, o miłości nadziei, która była wśród nich. Można powiedzieć, całe ich życie duchowe było zdrowe. Da fängt an, möchte jetzt doch was sagen zu was wir teraz, rozpoczynając rozważać nasz urywek, to zaczyna go dziękując Ojcu. Dlaczego on nie pisze dziękując Panu Jezusowi? Przecież później napisał, że w Panu Jezusie ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania. Schriften, dass wenn widzimy w Pismach częstokroć, że jeśli Pismo nam przedstawia, że otrzymaliśmy jakieś błogosławieństwa, to wtedy często Pismo pisze, że dziękuję Ojcu, dziękujemy Ojcu. Albo Bogu Ojcu naszego Jezusa Chrystusa. 1. Koryntian 8 na przykład czytamy pewne słowo Da steht, ich will das nur mal erklären, weil für Chciałbym to tylko wyjaśnić, bo dla niektórych wydaje się to trochę skomplikowane. Vers 6. Szósty Wiersz. So gibt es doch für uns Gott der Vater, to dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, von dem alle Dinge sind. z którego wszystko. A my w nim, albo przez niego, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego. Oznacza to, jeśli my dziękujemy Bogu, to wtedy powinniśmy dziękować Ojcu, Bogu Ojcu, który wszelkie błogosławieństwa i dary miał w swoim sercu. Dlatego jest to ważne. Bo jeśli dziękuję, to dziękuję Ojcu. Bo On jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa, którego otrzymaliśmy jako dzieci Boże. Jeśli Jemu służę, wtedy dziękuję, powinniśmy dziękować Panu Jezusowi. Bo On jest naszym przykładem, jak służyć. A kiedy dziękuję Duchowi Świętemu? Trochę zapomniany chyba w Słowie Bożym, nie? Ale nie znajdujemy takie miejsca. Dzisiaj niestety wiele wierzących tak czynią, ale zauważamy, że jeśli ktoś modli się do Ducha Świętego, jest to niesłuszne. Nawet jeśli nie wiadomo co za znany brat na YouTubie tak robi, co tak naprawdę? Jakie zadanie jest Ducha Świętego? Zadanie Ducha Świętego jest, aby wywyższać Chrystusa. Jana 16. Czytamy tam, że Pan Jezus powiedział, On mnie wywyższy. Więc tutaj Paweł dziękuję, dziękował Ojcu. I czytając teraz nasz urywek, widzimy, że ma wiele powodów do dziękowania. Który nas uzdolnił, albo uczynił takimi pasującymi. Do czego? Do uczestnictwa w dziedzictwie świętych światłości. Już wam mówiłem, ja nie jestem takim wykładowcą, nauczycielem Pisma. Nie jestem takim, który mógłby każde zdanie i słówko tutaj teraz wyjaśniać teologicznie. Ale w niektórych zdaniach Słowa Bożego nie musisz mieć nie wiadomo, co za teologiczną wiedzę. Czytamy, że nas wyrwał z mocy ciemności. I przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna. Kiedyś, krótko mówiąc, należeliśmy do królestwa, nad którym panował szatan. Byliśmy niewolnikami szatana. Byliśmy związani łańcuchami przez grzech. Ale zostaliśmy z tego królestwa wyrwani i wprowadzeni do królestwa syna. Tam poznaliśmy miłość Bożą. Bo gdzie wszystko jest miłością, jest o czymś cudownym, jeśli rozmyślamy o tym. Die Kolos, tym cechowali się że, mi, że miłowali wszystkich świętych. widać z tego, że widocznie zrozumieli swoją pozycję, w którą Bóg ich wprowadził. Jeśli teraz tak 2000 lat później przeniesiemy to na nas, na nasze życie, tak jak my nieraz mówimy, gadamy o innych braci, może macie mniej taki problem? Bo jest was tak niewielu nowo zrodzonych wierzących w Polsce. Opowiadałem to nieraz Zbyszkowi, jak byliśmy razem. Jeśli podróżujesz w kraju muzułmańskim, to z rana budzą cię krzyki kapłanów muzułmańskich. Słońce zachodzi też z tymi krzykami. I i w niektórych sytuacjach nawet słychać te krzyki. I dokładnie wiesz, ten Bóg, o którym oni tam mówią, on nie ma syna. I ten Bóg ich jest bezlitosny. I ten Bóg nie jest też miłością i wtedy w takim kraju szczególnie dostrzegasz to, jak spotkasz brata, Pana, który przeżył to samo, co i Ty. Opowiadałem już Wam, że kiedyś spotkaliśmy Mennonitów. Może spotkasz w innym miejscu Baptystów. Też, możesz też spotkać katolików, którzy... Być może są nowo zrodzeni. Jesus Wtedy mówicie, Pan Jezus Chrystus za nas umarł. Und ich weiß, dass er meine Sünden I wiem, że wybaczył mi moje winy. Und dass wir uns im Himmel I że w niebie się kiedyś spotkamy. Miłość do wszystkich świętych. Charakteryzuje die To właśnie było cechą wierzących w Kolossy. My otrzymaliśmy, tu czytamy dalej: odkupienie. To znaczy, zostaliśmy wykupieni, wyciągnięci dla Chrystusa. Mamy przebaczenie grzechów. I dlatego dziękujemy Ojcu. Co się stanie, gdy wieder gesündigt a co się dzieje, kiedy po nawróceniu znowu grzeszysz? Wytam, jakiego gdałów? Czy przebaczenie wtedy Boże się kończy? To nie jest owszem tematem tego listu. Ale Jan w swoim liście pisze, wtedy mamy u orędownika, u Ojca. Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to wtedy jest wierny i sprawiedliwy. Że wybacza nam nasze grzechy i oczyszcza nas od wszelkiej niesprawiedliwości. I teraz, i teraz widzimy, że Paweł trochę zmienia kierunek swojego tematu i nagle mówi o poznaniu Bożym. A poznanie Boże, moimi słowami krótko mówiąc, jest Pan Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo w Nim schowane są wszelkie skarby, mądrości i poznania. Kto ma Jezusa? Ma żywot. Kto, ma Syna Boże, kto nie ma Syna Bożego? Nie ma żywota. W Nim właśnie ukryte są wszelkie skarby, mądrości i poznania. I teraz ten Pan Jezus tutaj jest opisywany. Jak Ty i ja możemy mówić o Bogu? Ganz einfach, rede. Całkiem, prosto. Całkiem er, prosto. Możemy mówić o Jezusie. Er Schild, Bo Godz. on jest obrazem niewidzialnego Boga. 2, 2, 4, 4. Przeczytamy 2 Koryntian 4. Wer das Bild Gottes 2 Koryntian 4. Der Gott dieser Welt, Satan, hat den Sinn der Unglaubigen verblendet. Czwarty wiersz, w których Bóg tego świata zaślepił umysły damit ihn nicht ausstrahle so wie licht und flashlight nie werzenden aben nie świeciła im światłość świat licht lanzt das der herrlichkeit des das das vollendne ewangelium chrystusa które jest obrazem tego który jest obrazem boga ohne christus ist nicht der gottes best christus hatte ja nie wiedzielibyśmy kim jest bóg zatem ada sehr a z bardzo tak sprytnie to wszystko poprzewracał. bo w Koranie też możesz czytać. o hat albo możesz przeczytać, że Bóg nie ma syna. Czytasz tam, że Chrystus nie umarł. Więc to dzieło, które Bóg przeznaczył dla zbawienia ludzi. Przez tą księgę zaślepia właśnie umysł ludzi, aby nie zaświeciła im światłość Ewangelii, promienie Ewangelii Bożej. Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, wtedy Aniołowie pierwszy raz w Nim widzieli Boga. I dlatego oni powiedzieli na początku Ewangelii chwała Bogu na wysokościach. Bo oni pierwszy raz, aniołowie, w Panu Jezusie zobaczyli, kim jak jest Bóg. W Ewangelii Jana to się staje bardzo wyraźne, że wszystko, co czyni Ojciec bo i syn czyni, i ojciec. I wtedy Tomasz powiedział w 14 rozdziale. Ja, tu to panie, ty tak często mówisz o ojcu. Pokaż nam tego ojca. I wtedy panie zdaje mu odpowiedź. Tak długo ja jestem wśród was i nie poznaliście mnie? Fili Filip to był mnie Tomasz. Ja ten zonach. Dlaczego? Bo kto ma syna, ma żywo. Er ist das Bild des Unzustandes. On jest obrazem niewidzialnego Boga. Der erstgeborene aller Schöpfung. On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Jetzt kommen wir wieder mal zu den ähnlichen Leuten. Sie sagen ja, ja, Jesus ist also doch geboren. Teraz, na przykład, spotkacie ludzi, którzy mówią tak: No, Jezus widocznie się urodził. Ojemie uważa, że ma to dochęć. Więc y, Świadkowie Jehowy może mają rację? czyż żoną to to, urodził się? A jest to jest anfang. Przecież miał początek, więc nie było go wcześniej. God, więc jest Synem Bożym, a nie Bogiem, tak? Oh, Widzimy, że to jest podobny duch zwodniczy. Jeden mówi, Bóg nie ma Syna. 300 okay. I 300 milion ludzi mniej więcej wierzą Mu. Dzisiaj może więcej. A z innej strony przechodzą ludzie nawet z Biblią i mówią Że Jezus nie jest, On był, ale On nie jest Bogiem. On przyniósł, On tylko złożył takie, taką ofiarę szczególną. Ale żeby podoba się Jechowie musisz to i to uczynić. I widzimy, ciągle na nowo dostrzegamy tego starego węża, który gdzieś tam się przewija. Który zawsze zadaje, może w innych słowach, ale to samo pytanie, czy Bóg rzeczywiście powiedział. To znaczy, czy On rzeczywiście jest Bogiem? Przecież On tylko jest pierworodny. Pierwszy, który został urodzony. psalm Otwórzmy Psalm 89. Und die ist eigentlich sehr interessant, um zu verstehen, was, was damit gemeint ist, hier Vers 28. Aber bevor ich, so Buch mir na myśli, nehmt an euch eins an dieses 29 dann. Ich will ihn zum erstgeborenen machen. Ich will jetzt 89. I want to ja chciałabym jego pierwszym. Wiersz 28 w moim uh, biuletynie. W moim biuletynie jest to 27 wiersz, a ja też uczynię go pierworodnym i najwyższym wśród królów Ziemi. 28 wiersz. 27 w tym Tak. Więc to znaczy pozycja. To oznacza, no? że Bóg daje mu pozycję. Nie że nie Bóg uczynił go pierworodnym, a nie to, że on się urodził jako pierworodny. Dla wszystkich ludzi pochodzących z Orientu było to jednoznaczne, ja, ja, że pierworodny jest po to pierworodnym, żeby wszystko dziedziczył. A my, którzy wierzymy w Chrystusa, my są Sind erben Gottes, Jesteśmy dziedzicami Bożymi zgodnie z listem do Rzymian mit erben ale też i współdziedzicami Chrystusa bo on przyszedł i przez to zostało napisane pewien testament i jako pierworodny zmartwychwstał z umarłych ist er derjenige, der alles on jest ten który z tego względu wszystko dziedziczy. I on jest pierwszy, który poszedł do nieba. Ale nigdy nie urodził się jako Bóg. Bo jako Bóg zawsze był, nawet kiedy przyszedł na ziemię jako człowiek. Ale jako pierworodny stworzenia to otrzymał pewną pozycję. Bo wszystko musiało się mu poddać. Denn durch ihn, da kommt 16, Wiersz, w naszym urywku, przez niego. Sind alle Dinge geschaffen worden. Bowiem wszystko zostało stworzone. der Wszystko, co widzisz na Ziemi, widoczne rzeczy, niewidoczne. Kto je stworzył? Vater. Ojciec. Es gibt ein apostolisches Glaubensbekenntnis. Das heißt, ich glaube an Gott, den Vater, Istnieje takie wyznanie wiary może religijnej, które mówi, ja wierzę w Ojca z... Stworzyciela nieba, tak, nieba i ziemi. Myślę, że to jest błędne wyznanie. Oczywiście, że Bóg jest Twórcą. Tak jak mówi Księga Mojżeszowa. Na początku Bóg stworzył nieba i ziemię. Ale Nowy Testament pokazuje nam, że Bóg stworzył przez Syna. On wszystko stworzył. List do Hebrajczyków też nam to wyjaśnia. On jest Ten, który jest przed wszystkimi. I przez Niego wszelkie rzeczy zostały stworzone. Fritz also so wieder mit wie vorgestern mit unserem Raumschiff und jetzt vor universum. I teraz wyobraź sobie siedzisz w takim statku kosmicznym i tu przemieszczasz się przez cały kosmos, tu jesteś i podróżujesz już teraz 10 do potęgi 22 milion lat świetlnych. Du <tryk> nie Nadal nie docierasz do granic kosmosu. <tryk> Ale podróżujesz już prędkością świetlną, czyli 180 tys. km na sekundę. <tryk> <tryk> Jeśli to by było możliwe, oczywiście. Dlaczego Bóg to stworzył, takie nieskończone dalej? Bo my ludzie teraz przyjmując na wiedzy i patrząc coraz dalej w ten głęboki kosmos docieramy nawet naukowcy do granicy swoich możliwości mysłowych. On to wszystko stworzył. I on to nie uczynił po to, żeby ludzie to teraz uniżyli do, do wielkiego wybuchu. Ale on chciał, żebyśmy go wywyższyli za to, co on uczynił i, i sławili. Żebyśmy patrzyli tam i mówili, popatrz, to uczynił mój Pan. ...die sichtbaren Dinge, die unsichtbaren ...Engelwelt... ...to co widzialne i co niewidzialne... ...trone, Herrschaften, Fürstentümer der Gewalt... ...to alle są Dinge Aniołowie... ...sindosprin... ...trony, władze, wszystko przez Niego... ...i dla niego. ...und er ist vor allem... ...a on jest przed wszystkimi tym rzeczami. ...und der Apostel macht jetzt deutlich, schau mal, es geht um die Erkenntnis Gottes... ...es geht um die große Weisheit Gottes... ...Er ist der Mittelpunkt. I teraz Apostoł pokazuje im, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Chodzi o Niego, który jest w centrum tych wszystkich rzeczy. I kiedy w drugim rozdziale, do, zanim w drugim rozdziale mówi o tym, że nie trzymacie się tej głowy, to pokazuje im właśnie, że On jest tą głową wszystkiego. Teraz czytamy dalej, że on jest początkiem wszystkiego. Der że on jest pierworodnym sumarui. wird wieder gesagt, Znowu czytamy, że on jest pierworodnym. Więc co jest słuszne? Das To co ciekawe w tym jest to, że on zmartwychwstał? Jako pierwszy z sił umarłych z mamty, so, Bo wszyscy inni umarli, pozostali w śmierci. Das möchtest, jeśli chcesz tego doświadczyć, to to pochłasz to pochłasz. potrzebujesz Jego. Jego zbawiciela, jego zbawiciela Jezusa Chrystusa. On jest pierworodny z umarłych, aby we wszystkim miał pierwsze miejsce. I teraz kommt ganz interessanter Satz: Es war das Gemeint. Teraz 19, 19 wiec, ponieważ, upodobał, upodobał sobie ojciec, albo pełnia Boża, aby w nim zamieszkała cała pełnia. Then in him, 9. rozdział drugi, drugi rozdział dziewiąty wiek, gdyż w nim mieszka cieleśna cała pełna łustwa. Also Leute kommen mit euch mit der Bibel in der Hand und sagen, wir möchten mit euch über Gott reden. Jest więc ktoś do was przychodzi do domu z Biblią w ręku i mówi chcemy z tobą porozmawiać o Bogu. Tam sie nicht glauben, dass Gott Vater ist, dass Gott Sohn ist und Gott Heiliger Geist ist. I tacy ludzie nie wierzą, że jest Bóg Ojciec, Bóg Synu, Bóg Duch Święty. Manchmal haben sie so ein bisschen So, versteckt und verschlängelt, ihre ganzen Gedankengänge, to nie raz zauważycie, że oni te swoje przemyślenia w bardzo taki chytry, ukryty trochę sposób wam przedstawiają. Ale to nie jest nauka chrystusowa. I też nie nauką Biblią. To jest nauka antychristusowa, która zapiera się Boga i Syna. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, als er Mensch war. Więc upodobał sobie Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia. I żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą. Czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Teraz ten Pan Jezus wisiał na krzyżu. A cała pełnia bóstwa pamięta się w Nim. Johannes 3,16 Jana 3,16. Gott Że Bóg tak umiłował świat. I Bóg, Syn, też tak umiłował świat. Bóg, Duch, święty, tak umiłował świat. Aby ludzi nas wprowadzić w światło Bożą. Aby ich przeświadczyć o ich grzesznym stanie. O ich życiu bez Boga. O ich ukrytych zależnościach uzależnieniach i grzechach gotjatata jakbyecowi i bóg ojciec umyował tak świat a to jest dowodem że syna kiedy udowodnim to miłość dając swojego syna kto kanstnu nic zien bo w stanie zobaczyć a to jest tymochu seks 1 Tymoteusza 6. Bo pierwszy lizbo Tymoteusza mówi nam, że on zamieszkuje w światłości niewidzialnej, versuch, że nikt go nie widział. In einem hellen in die sonne zu Spróbuj w takim e, jasnym dniu letnim e, popatrzeć bezpośrednio do słońca. Jest to dla Ciebie niemożliwe. Dl Dlatego Bóg przyjął w Panu Jezusie Chrystusie. Takie ciao, jak bin ich mein Hallo. Ich habe keine Ahnung, ich hab keine okay, eine Beule, eine Uhr, nix. Ah, okay, danke. Oh, meine Bier. Ja. Äh, und euch, wir waren entfremdet, Feinde nach. Äh, ja, jetzt ist es schon wieder Zeit. Okay. Vielleicht noch ein paar kurze Gedanken. Jetzt ich äh, wirklich nicht w Jego er ciele przez śmierć aby was przedstawić jako świętych nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem to jest pozycja w którą bóg nas wprowadzi gott nie nam przedstawia jakąś pozycję tylko tak wenn er im selben halbsatz dann noch erwähnt jeśli w tym samym zdaniu nie dodaje, że warunkiem do tego oczywiście jest, żebyś trwał i żył w takiej pozycji, zgodnie z tą pozycją. Więc 23 wiersz mówi: Jeśli tylko trwacie w wierze, i zbuntowani i utwierdzeni, nie nadający się, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii. Ich habe oft Leute gehört, die haben was da erzählst, jest eigentlich ganz simple. Często słyszałem ludzi mówiących, że to, co ty tam mówisz, to, to jest tak proste poznanie. Jezus ci sünden i vergibt. Jezusowi wyznać grzeszki, wszystko wybacza. A potem sobie żyjesz, żyjesz, jak ci się podoba. Nikt to nie widzi. Okej. Tak? Paweł mówi, słuchaj. Da hast du, ich, die Lehre des Evangeliums, ich mi się wydaje, że nie zrozumiałeś na uchwyt. My, którzy umarliśmy Grzechom, jak moglibyśmy jeszcze w nich trwać teraz? W liście do Rzymian mówi, że gdzie Grzech obfituje, tam łaska jeszcze bardziej obfituje. Das macht es manchmal so schwierig, Bibel zu lesen, wenn man dann aufhört. Kapitel 6 rytę, er dann gleich weiter mit dem Gedankengang. Dlatego jest tak ważne, żeby czytać Biblię dalej, bo jeśli byście czytali tylko to miejsce, to byście się pomylili. Tak, Paweł pisał dalej. Können wir leben, wie wir wollen. Pisze na, na przykład takie myśli też. No, Ktoś myśli, że ży, żyć będzie, jak chce. Als wir lebte, wie wir wollten, I pisze tam, kiedy właśnie żyliśmy, jak chcieliśmy, bruch bruch gemacht. Wtedy przekroczenie na przekroczenie. Sünde w, w, auf grzech w, grzech w. na grzechu e, zbieraliśmy. Ich habe euch mal die Geschichte von David Livingstone erzählt. Kiedy ich opowiadałem wam historię o, o David ja, Livingstone, der ein Warł zugleich Entdecker, deshalb ist in der Welt ganz groß Ein entdecker. Ein entdecker. I on, ten Ci misjonarze hmm. kiedyś, którzy tak szli w kraje nieznane, równocześnie byli takimi Odkrywcami, bo oni poszli w miejsce, spisywali to, co nikt nie wiedział, o czym nikt nie wiedział. Der große Victoria See in Afrika, der hat die Namen in w Victoria. I dlatego stali się równocześnie bardzo słynnymi wtedy. On na przykład dał nazwie e, e, jeziorze, które tam jest w tym kraju, je, je, które ma nazwę jezioro Króly, królowej Wiktorii. Victor. Uh, jest I będąc tam podróżował Przez... Um, przez uh, lasę, lasy. And, and, uh, i, przez dżunglę. Jungle, tak. Und, uh, Dort, um, er Sklavenkarawane. i w tej podróży spotkał się z taką e, e, karawaną niewolników. Gute Christen aus haben gutes Geld gemacht mit Tacy dobrzy chrześcijanie dobrego majątku się dorobili z czarnymi niewolnikami. Ja Oczywiście to nie miało nic do czynienia z chrześcijaństwem. David als rasied brich es das Herz. I temu Davidowi, który to zobaczył, to po prostu skruszyło serce. I Pelunken Gestalten, die zum zum zum Strand geführt werden über zig hundert kilometer. Wie sonste Istötte, takie z rozzerwanymi szatami idące set, setki kilometry w kierunku plaży. I dort ein Schiff wartete Amerika, bo tam czekało na nich, czekał na nich statek, który miał ich przewieźć do Ameryki wtedy. Fein man sieht er fällt hin. Widzi jednego z tych mężczyzn ciągle upadający. kommt ein i od razu przychodzi taki przewódca i biczuje go. A ten już nie może. I jeszcze raz go bije. I wtedy przyszedł, doszedł David. Ten ktoś, który był bity, był Arabem. I i pyta się tego przewodcy, czy ty nie widzisz, że on już nie może? Wenn du ihn weiter so zulichst, der wird das nicht mehr erreichen dort an dem Strandboden. Jeśli ty dalej będziesz tak głosić, on nie dotrze w ogóle do plaży. On da konta, ale nic nie Ale nie mógł nic robić. Ja kaufen kupimy teraz, co znam. Jeśli chcesz go kupić, to możesz go wziąć. Kupię ceny tasze. Patrzy do swojej kieszeni. Dwa złotych. Miał parę złotówek. Ale złotych. Wszystko co mam. Och, my on myślał, że ten człowiek rzeczywiście nie dotrze do celu. Więc pomyślał sobie ten przewódcą, chociaż tych parę złotówek zarobimy na nim. Oddali mu go i poszli dalej. I ten został rozwiązany i teraz tam leży na ziemi. Patrzył teraz, spojrzał na tego Dawida. I temu mówili mi o przyjacielu. Kupiłem cię wszystkim, co miałem. Teraz jesteś wolny. Możesz iść, gdzie chcesz. I wtedy ten człowiek powiedział: Nie, nie. nie. chcę. Einem, alles für mich zu Męża, który jest gotów wszystko za mnie dać. tym będę Temu będę służył całe życie. I taka jest właśnie pozycja chrześcijanina. My doświadczyliśmy to, że był ktoś, który wszystko za nas zapłacił. Swoje całe życie. Wszystko, co posiadał. Jemu jesteśmy powierzeni. I dla Niego chcemy żyć. Bo wcześniej byliśmy niewolnikami. Niewolnikami grzechu i naszych porządliwości. Przyjaciele, jeszcze wiele można powiedzieć do tej księgi? Ale jeszcze jedną tylko myśl powiem o 28 wierszu, a potem pozwolę Wam odejść. O, że in seinem herzen że każdy człowiek Er no Chcę, er że każdego człowieka, którego spotyka, który jest dzieckiem Bożym, jeden mężczyzn, aby uczyć każdego takich e, ludzi, jeden w in aby być I jeśli się, to się stara, on się on się stara, on się stara, on się i widzimy o czym Pawłowi tak naprawdę chodzi. Walczcie o działanie Boże w Was. Niemals Nigdy ani jeden trud dla Pana nie był daremny. Paulus. socjaliści, bardziej byli takimi naśladowcami Pawła. Tak jak on był naśladowcą Chrystusa. um jeden, Tak właśnie niech my bojujmy za każdą duszę. Heute sehr viel kalte dzisiaj wśród nas, w naszym towarzystwie jest wiele zimnych serc. Oder so und so, hat die so, und so Brat X, siostra Y opuściła zgromadzenie. Nie obchodzi nas, i tak tego nie rozwiązujemy. Panie, w Twoim imieniu dzisiaj zgromadziliśmy się w Teraz idzie gdzieś do kościoła. Überhaupt geht. Jeśli w ogóle chodzi. Erich. Ale Paweł on bojował za to, aby wszystkich tych udoskonalić w Chrystusie. Abyśmy wiedzieli, jaką mamy pozycję w Chrystusie. I abyśmy w tym żyli. To Bóg, oby to nam Bóg wszystkim dał. Dziękuję.